Karabela to jeden z najcenniejszych i najciekawszych eksponatów muzeum, obrosły w różne wierzenia i legendy. Jedna z nich głosiła, że z karabelą związane jest przekleństwo. Każdy, kto nią wytoczy krew w niesłusznej sprawie, sam musi w przeciągu 13 miesięcy umrzeć. I tak się podobno rzeczywiście działo na przestrzeni wieków. Wszystkie przypadki zostały opisane w tzw. pociełowej księdze przechowywanej w muzeum. Należałoby chyba dołączyć do nich ten ostatni, a mianowicie przypadek jednego ze złodziei karabeli. Jak ustaliła policja, rabusiów było dwóch – młodzi ludzie, studenci przebywający na wczasach w Hermanowie. Jeden z nich został od razu schwytany, drugi natomiast, nazwiskiem Fanfara, zranił karabelą usiłującego go zatrzymać strażnika i wymknął się wraz z łupem. Lecz nie zdążył skorzystać z owoców przestępstwa. Kilka tygodni później powaliła go ciężka choroba, podobna do wirusowego zapalenia płuc. Nie wierzył, że przeżyje. Znał legendę. Pielęgniarka w szpitalu słyszała jak bełkotał w gorączce, że przekleństwo musi się spełnić Jest niemal pewne, że przed śmiercią poinformował o miejscu ukrycia łupu swojego starszego brata Zygfryda Osobnika o zszarganej opinii karciarza i pijaka Świadczyłby o tym fakt, że tegoż Zygfryda fanfare zauważono w marcu tego roku w Kaniówce Rozpytywał o uroczysko lurowizna Zanim jednak zdołał wybrać się na poszukiwanie karabeli, zdążył przegrać w karty w miejscowym barze, jak niesie wieść gminna, jakąś tajemniczą mapę, którą rzekomo miał dostać od umierającego brata i na której była zaznaczona droga do ukrytego skarbu. Dla bezpieczeństwa przedstawiono ją za pomocą znaków podobnych do rebusu. Niestety policja działała zbyt opieszale. Gdy w końcu zainteresowała się osobą z fanfary i jego mapą, on zdołał się już ulotnić. Przepadł jak kamień w wodę i śledztwo utknęło w martwym punkcie. Na tym kończyła się opowieść chustosza. Resztę dośpiewaliśmy sobie sami. Nie trudno się było domyśleć, że ta właśnie mapa znalazła się jakimś sposobem w posiadaniu Adama Gancygi. Oczywiście to, co sam opowiadał o niej, to były jego fantazje wyssane z palca, z wyjątkiem jednego szczegółu, że faktycznie trafiła kiedyś w ręce karcianych graczy. Było już ciemno, gdy wróciliśmy do ośrodka. Czekali na nas zaczajeni przy bramie. Obaj bracia Kamaszowie, Alfred i Józek. Rzucili się na nas, nim zdołaliśmy coś wykrztusić. Alfred Techniką judo błyskawicznie obezwładnił i położył na ziemi syfona. Mną zajął się sprawnie Juzek. Zastosował swój niezawodny trik z podłożeniem nogi i pchnięciem. Gdy upadłem, usiadł na mnie okrakiem i przydusił. – Spokojnie, szczyle – powiedział Alfred – nic wam nie będzie. Chcemy tylko uciąć z wami małą pogawędkę o ptaszkach. – Tylko o ptaszkach? – wyjąkał syfon. — Pogadamy, co ptaszki robiły w lesie, ale musicie być grzeczni, bo nie będziemy się cackać i od razu zaczniemy regulować rachunki, a płacimy sumiennie gotówką i jeśli się wam śpieszy, możecie zainkasować zadatek. To mówiąc, Alfred dał syfonowi ostrzegawczego kuksańca w żołądek, aż chłopak zwinął się w kłębek. — Jakim prawem? — wykrzyknąłem oburzony, ale Alfred podsunął mi pięść do nosa. Zrozumiałem, że mój nos z jego pięścią nie ma żadnych szans i uspokoiłem się. Zaciągnęli nas do garażów i zamknęli drzwi. No więc, ptaszęta, wycedził Alfred. Czas byście zaczęli śpiewać. Najpierw ty, wskazał palcem na Syfona. Pierwsze pytanie. Gdzie mapa? Została w samochodzie niejakich bartosiów, odrzekł Syfon. Już nam nie będzie potrzebna. Dobra była? O, to arcydzieło kartografii ręcznej. Syfon próbował wyraźnie kpić z sytuacji. Chcesz powiedzieć, że ją odczytaliście? Z łatwością, jak rebus z płomyczka, wtrąciłem chełpliwie. Chciałem, żeby nam zazdrościli. I co? Poszliście szukać skarbu? Dopytywał się Alfred. Jasne. Pobiegliśmy jak wyżły za tropem, z wywieszonym jęzorem. Czy znaleźliście coś? Tak. — Pewną rzecz. — Powiedzieć mu? — zapytał mnie Syfon. — Powiedz. Albo lepiej ja sam mu powiem, bo bo dziwnie język mnie świeżbi. Nigdy byś nie zgadł, Alfred, co tam było. Fantastyczna zabawka. — Zabawka? Ale nie dla dzieci. Coś cennego? — Mowa. — Więc jednak skarb. Alfred wpatrywał się w nas z niedowierzaniem. — Coś zupełnie ekstra. Karabela. Szesnasty wiek. Opisałem karabele dokładnie z pozycji jubilera, zachwalającego klientowi kolekcję niezwykłych klejnotów. Sama rękojeść, nabita rubinami i szmaragdami. Każdy wielkości śliwki. Obaj kamaszowie zaniemówili z wrażenia. Gdzie ją macie? Wykrztusił wreszcie Józek. Chciałbyś wiedzieć? Gadaj szybko. Już jej nie mamy. Co takiego? – Oddaliśmy ją muzeum. – Robią nas w konia – zasapał Alfred. – Po prostu gdzieś ją schowali. – Oddaliśmy, ponieważ była skradziona. Możecie zadzwonić do Hermanowa, do Kustosza i sprawdzić, że oddaliśmy. – Myślisz, że oni mogli zrobić coś podobnie idiotycznego? – zapytał brata zirytowany Alfred. – To nawet pasowałoby do nich. Ten z uszami jak anteny, ten pokiełbas, czyli syfon, on miała pomysły. Znany jest z tego. Kretyni! Alfred nie posiadał się z oburzenia. Oddać taką rzecz, taki rarytas. Czy wiecie, ile to warte? — Gdyby wywieźć za granicę, wystawić na aukcji w Londynie lub we Frankfurcie, no, o, obłęd. Skończ z nim sam te rozmowy, ja już nie mogę, żygać, mi się chce, jak na nich patrzę. Józek odczekał cierpliwie, aż bratu przejdzie atak wściekłości, a potem zagaił do nas. — Fortuna przeszła wam koło nosa. Nawet jakbyście podzielili się z nami, przypadałaby wam sumka nie do pogardzenia. Ale głupich nie sieją. Co się stało, to się stało. Teraz jest ważne, żebyście nie zrobili kolejnego głupstwa. Nie wolno wam pisnąć ani słówka o tym, co się zdarzyło. Nic o mapie, nic o skarbie, nic o nas. Zrozumiano? A to czemu? Rzekł hardocyfon. Ten Pentak Adam Gancyga mógłby się skarżyć, żeśmy się z nim cokolwiek zaostro ostro obeszli. Co gorsza, mógłby nas szantażować. To gnojek bez skrupułów. No i gdyby się nasz tata dowiedział, też nie byłoby dobrze. Bardzo nie lubi tego rodzaju kłopotów i komplikacji. To stary gaduła, legalista, pracuś Boży bez zrozumienia dla potrzeb dzisiejszej młodzieży. Nie podobałoby mu się, żeśmy zabrali jego nowy wóz i wjechali do puszczy. Dla was też będzie lepiej, jak będziecie trzymać język za zębami. Macie kupę grzeszków na sumieniu. Opuściliście zajęcia, urwaliście się z robót leśnych Bez pozwolenia wtargnęliście do rezerwatu Gorzej jeszcze, wjechaliście tam wozem Płosząc zwierzynę i rozpaliliście ogień Duże ognisko, teraz jest susza I obowiązuje bezwzględny zakaz palenia Bo każda iskra grozi pożarem Wcale nie paliliśmy, co ty? Ale mogę przecież tak powiedzieć, wychowawcy, prawda? Józek uśmiechnął się złośliwie Przygryźliśmy wargi, wiedzieliśmy, że był do tego zdolny. I mogę mu powiedzieć, że widziałem, jak zastawialiście wnyki na sarny i zające. Ty łobuzie! Chodźcie do wozu, popatrzcie, co tu mam, pokazał nam pętle z drutu i nieżywego małego zajączka. Mogę powiedzieć, że przyłapałem was na gorącym uczynku. Nie uwierzą. Owszem. A pierwsza uwierzy Magnificencja. No i wasza sympatia, pan Witwicki. Oni wiedzą, że ty, Syfon, masz pomysły. Tym bardziej, że pokażę im dowody. Czy to nie twój grzebyk, Bąbel? Zademonstrował mi faktycznie mój czerwony grzebyczek, który zniknął mi wczoraj. Znalazłem go przy wnyku. Musiał ci wypaść z kieszeni. Draniu, o szuście, krzyknąłem. Wziąłeś go z mojego pokoju. — Mam także guzik syfona od jego dżinsowej kurtki — ciągnął z uśmiechem Józek. Zgubił go przy tym ognisku. — Ty łajdaku! I powiem jeszcze, że ukradliście nam mapę. — To ty ją ukradłeś, Adamowi Gancydze! — roześmiał się. — Akurat w tym punkcie mylisz się gruntownie. — Powiedz mu, Alfred. — Mapa była moja — mruknął Alfred — Bawiłem tu w marcu z tatą na polowaniu i kupiłem ją uczciwie od tego karciarza, Zygfryda Fanfary. Akurat jedliśmy w barze, gdy zgrał się w pokera do nitki i napraszał, żeby kupić od niego, jak to określił żartobliwie, przewodnik po puszczy, dzięki któremu można dostać się do ukrytego niedawno, jak powiadał, skarbu. Kupiłem bardziej dla zgrywy. Dopiero potem na drugi dzień skojarzyłem tę mapę i bredzenia Zygfryda z niedawną kradzieżą w tych stronach cennej karabeli, o której dość głośno było w prasie.